opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam w kolejnym odcinku podcastu o piwie, za mikrofonem tradycyjnie bania. Dzisiaj będę omawiał piwo Erdinger Dunkel. Jest to niemieckie piwo pszeniczne, piwo ciemne. Także mam nadzieję, że będzie całkiem dobre omawiałem już kilka piw pszenicznych w podcaście, jednak nigdy nie były to ciemne pszenice tym bardziej cieszę się na tą degustację, zobaczymy jak to piwo wypadnie muszę wam powiedzieć, że już trochę o nim poczytałem no i niestety to co przeczytałem niezbyt jest przychylne dla tego piwa jednak mam nadzieję, że uda mi się znaleźć w nim chociaż jakąś małą cząstkę, dla której warto to piwo kupić. Ja swój egzemplarz przywiozłem z Niemiec. Kosztowało w granicach 50-60 eurocentów, czyli jak na polskie warunki, to, to było mega tanie. Widziałem w internecie, że ktoś w Polsce kupował to piwo za 8 zł, no, czyli strasznie drogo według mnie. Podejrzewam, że ja bym za 8 zł się nawet na nie nie skusił ale na szczęście udało mi się je znaleźć taniej, z czego jestem zadowolony. Piwo wygląda bardzo ładnie, jest w ciemnej brązowej butelce, posiada brązowo-złote etykiety, które są naprawdę gustowne, zrobione z rozmachem można powiedzieć. Wyróżnia się logo Erdingera, jest to taki okrąg niebiesko-biało-czerwony z napisem Erdinger Weisbrow. Tylna etykieta przedstawia takie, takie informacje jak na przykład skład piwa, zawartość alkoholu na poziomie 5,6% oraz to, że butelka jest półlitrowa. Data przydatności do spożycia mija w październiku 2011 roku, czyli jeszcze jakieś pół roku będzie ważna. Nie ma informacji o ekstrakcie, no ale trudno, przeżyjemy bez tego. Kapsal jest dedykowany piwu, jest tutaj również logo Erdingera i dopisyk Dunkel. Całość sprawia bardzo ładne, schludne, estetyczne wrażenie. Myślę, że mogę przejść już do degustacji tego piwa. Małe problemy z otwarciem butelki, jednak już jest e, wszystko w porządku, także nie będę niepotrzebnie zwlekał, przelewam do kufla. Wlałem tak powiedzmy 80% piwa do kufla. Dlaczego? Dlatego, że teraz należy tą pozostałą częścią piwa w butelce zamieszać w celu rozpuszczenia osadu drożdżowego, który się zbiera nad niem. Jest to o tyle ważne, że drożdże dodają dodatkowego smaku piwu i w piwach pszenicznych jak najbardziej jest pożądane, aby drożdże przelać razem z piwem do swojej szklanki. No i ja to też uczyniam. Należy pamiętać o tym, żeby piwo lać naprawdę bardzo delikatnie, powoli, po ściance, ponieważ piwa pszeniczne lubią się pienić. Mi się zrobiła w butelce taka warstwa piany, że, że już całe piwo wyleciało, piana została i nie chce wlecieć z butelki i się zaklinowała w szyjce. No ale to ma mały problem. Piwo jest brązowe myślę, że to jest taki kolor takiego trochę ciemnego błota może to nie jest za dobre porównanie, jednak no tak to wygląda zrobiłem kilka zdjęć i w tym czasie czyli w tych jakichś 3-4 minutach piana się zredukowała z takiej 3 centymetrowej do, do piany która ma pół centymetra, jednak jest ona taka gęsta, ładna. Sprawa, sprawia wrażenie kremowe i składa się z bardzo małych bąbelków. Piwo, jak już wspomniałem, jest brązowe. No, jest to taki e, dziwny kolor. Piwo jest bardzo mętne. Pod światło wygląda jak taka e, bardzo mocno zaparzona herbata. Ogólnie sprawia, no, takie nie najprzyjemniejsze wrażenie. Jednak. E, Mam nadzieję, że to o niczym nie będzie świadczyć. Zapach piwa jest bardzo delikatny i bynajmniej nieprzeniczny. Ciężko jest wyczuć właściwie w tym zapachu cokolwiek. Tak mi się wydaje, że no jest to taki karmelowy zapach, który może w piwie, w ciemnym, przenicznym piwie wystąpić. No ale. No ale jest on generalnie bardzo delikatne, Poza tym ciężko cokolwiek wyczuć. Na pewno nie ma żadnych nut goździkowych ani bananowych. No ogólnie zapach piwa jest słaby. Na pewno po zapachu bym nie stwierdził, że jest to przeniczne piwo. No ale pomimo tego, że kolory i zapach są nie najlepsze, to jednak przejdę do, do tej takiej najważniejszej części podcastu, czyli spróbuję piwa tutaj już jest trochę lepiej, choć nie powiem, żeby było dobrze. E, można wyczuć taki lekko bananowo-goździkowy smak tego piwa, jednak mam wrażenie, że jest ono zbyt mocno wysycone dwutlenkiem węgla. Mnie e, to akurat przeszkadza. Wyscenie dla mnie jest zdecydowanie za wysokie. Piwo jest wyraźnie kwaskowe, jednak posiada jakiś taki przypalony posmaczek. E, posmak ten niezbyt jest dobry, bo, ponieważ to naprawdę smakuje, jakby ktoś w trakcie gotowania e, brzeczki ją przypalił. Jednak e, no jednak te recenzje, które czytałem tutaj się potwierdzają i nie jest to piwo najwyższych latów. Na forum Browar przeczytałem, że za ponad 8 zł e, piwo to kupił użytkownik Skitov i no, Współczuję mu szczerze, 8 zł zmarnowane mógł za to kupić lepsze piwo, lepsze 2-3 piwa, no ale trudno, do odkrywców świat należy. Mnie nie pozostaje nic innego jak dalej próbować to piwo, być może uda się w nim coś ciekawego jeszcze odkryć. Dziwna jest ta kwaskowość na początku, no wydawała się taka naturalna jak to w piwach pszenicznych, jednak z czasem ona się intensyfikuje i naprawdę zaczyna tutaj przeszkadzać, podobnie jak ta paloność. No ogólnie jestem rozczarowany Erdingerem. Na pewno więcej po to piwo nie sięgnę. Jestem ciekawy jak smakuje wersja jasna, jednak po tym, że ciemna okazała się kompletnym wpałem nie jestem pewien czy będę sięgać po wersję jasną. Pewnie gdybym miał ją w szafce, to bym spróbował. Jednak jako, że nie mam, no to wydaje się takim e, trochę nierozsądnym krokiem, żeby kupować to piwo. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane ważne jakie piwo, ważne jaki podcast podcast o piwie wziąłem taki większy łyk tego piwa i dziwna rzecz się stała wyczułem w smaku taką delikatną maślaność fachowo to się nazywa dwuacetylem jednak podcast nie jest fachowy dlatego mówię o smaku maślanym takiego smaku absolutnie nie powinno być w tym piwie co ciekawe, wyczułem również lekki chmielowy aromat i tutaj chmielowy aromat lekki jak najbardziej jest akceptowalny. Tak sobie piję to piwo, piję i dochodzę do wniosku, że mimo tego, że nie jest ono najlepszą pszenicą i na początku wydawało mi się niedobre, to jednak staje się ono coraz lepsze. Fajne takie chmielowe nutki zaczynają być wyraźne. Jest to rzadko spotykane w piwach pszenicznych, przynajmniej w tych, które ja próbowałem no chmielu nie było bardzo fajnie, że takie aromaty się pojawiają, dla mnie to jest zdecydowanie na plus tego piwa oczywiście suma sumarum, więcej jest w tym piwie minusów niż plusów, jednak no jest ono całkiem ciekawe właśnie przez tą swoją inność czy bym wam je polecił, no nie jestem pewien, ktoś mógłby zarzucić mi, że polecam kiepskie piwa, piwa nie trzymające się ram gatunków, w jakim zostały uważone. No ale z drugiej strony, czy to nie chodzi właśnie o to, żeby poszukiwać nowych smaków? Być może komuś się zasmakuje akurat to, że ciemna pszenica nie smakuje tak jak ciemna pszenica, tylko jakoś inaczej. Kwaśne, chmielone piwo. No coś ciekawego i do tego jeszcze ciemne i mętne. No to jest coś ciekawego i no i ja uważam, że warto spróbować Erdingera, najwyżej Wam nie zasmakuje. No. Jeżeli mielibyście ryzykować 8 zł, no to sobie odpuśćcie i, i kupcie na przykład ciemnego Paulanera, a no nie rozczarujecie się, ponieważ jest dobry. Jednak jeśli ktoś właśnie ma okazję kupić sobie to piwo w Niemczech za jakieś 2-3 zł, no to, to dlaczego nie, no za dużo nie straci, a może jednak zyska. Piana w piwie się zredukowała jeszcze bardziej. Teraz ma takie 2-3 mm. Jednak, no w sumie teraz już bardziej można mówić o takim leciutkim korzuszku niż o pianie. Jednak, no cały czas przykrywa szczelnie piwo. Nie widać żadnych przebłysków e, ciemnego napoju spod tej piany. I dobrze. Piana jest taka jak być powinna. Może mogłaby być troszkę wyższa. No jednak nie narzekam. E, piana jest w takim beżowym kolorze ładnie to pasuje do tego brązu piwa Zdaje mi się że w zapachu piwa zaczynam takie e, lekkie zapachy metaliczne wyczuwać no, nie lubię tego strasznie takim typowym przykładem metalicznego piwa jest na przykład brackie, jeżeli gdzieś kiedyś spotkacie brackie, niezależnie czy w puszce czy w butelce i spróbujecie to się przekonacie co to jest właśnie ta metaliczność i, I z tego powodu na przykład ja strasznie nie lubię Brackiego, pomimo tego, że, że teoretycznie jest to fajne piwo. No to znaczy, no teoretycznie jest fajne, tylko ta metaliczność wszystko w nim psuje i mi przez gardło nie przechodzi. Tak tak tutaj te, te takie zapachy metaliczne strasznie mi przeszkadzają. Całe szczęście, że nie są one wyczuwalne w smaku, no ale zobaczymy jak to będzie, jak dojdę do końca piwa. Zrobiłem sobie małą przerwę, piwo praktycznie już mi się skończyło i nasunęła mi się taka myśl, że zawsze mi się jasne pszenice kojarzyły z takimi piwami orzeźwiającymi, które dobrze wypić w taki letni upalny dzień. Z kolei ciemne pszenice kojarzyły mi się z takimi piwami raczej cięższymi od tych jasnych. No nie mogę tutaj za wiele powiedzieć, bo próbowałem zaledwie... 3-4 ciemnych piw przenicznych. No jednak e, zawsze mi się wydawały takie ciut cięższe, takie e, piwa, które się pije trochę wolniej, przy których warto sobie posiedzieć, porozmyślać. Erdinger tutaj mi się wydaje wręcz aż przy ciężkim piwem. No taki jest. No jest ciężki, no, nie ma co ukrywać. Zawartość alkoholu 5,6% to jest taka górna granica dla ciemnych pszenic. Wydaje mi się, że to jest ciut za dużo. Oczywiście ten alkohol nie jest w żaden sposób w smaku wyczuwalny, jednak bez wątpienia wpływa on na, na całe kosztowanie, całą degustację tego piwa. I wydaje mi się, że właśnie wpływa tak, tak trochę ujemnie, no bo, no bo właśnie to piwo jest takie aż za ciężkie. Nie wiem, takie jest przynajmniej moje zdanie. Być może się ze mną nie zgadzacie. Wszystko możecie oczywiście w komentarzach napisać. Erdinger był takim ciekawym, specyficznym piłem. Wspominałem już użytkownika Skitofa z, z forum browar.biz o tym, że zapłacił on ponad 8 zł za to piwo. I napisał on takie ciekawe zdanie. To bardziej takie ciemne przeniczne niż przeniczne ciemne. I mam wrażenie, że przegazowane. Myślałem, że to będzie dobra puenta do dzisiejszego podcastu, no jednak jakoś nie mogę się z tym zdaniem zgodzić. Według mnie jest to piwo pszeniczne. Pomimo tego, że zapachem jakoś tego nie udowadnia, to jednak w smaku jak najbardziej jest ono pszeniczne. Stwierdzenie, że jest to piwo ciemne, to tak, tak średnio tutaj mi pasuje. No być może ja miałem jakąś lepszą warkę niż Skitoff. No, nie wiem jak to było. Bynajmniej. Ja uważam, że jest to piwo jak najbardziej przeniczne, ale jednak z tych takich słabszych przenicznych. No, tak jak już mówiłem. Nie wiem, czy Wam je polecać, czy nie. Jeśli chcecie je spróbować, róbcie to na własną odpowiedzialność. Ja myślę, że temu piwu wystawię ocenę na poziomie 4 punktów. No jest to Słabo jak na 10 możliwych, jednak no, niczym mnie je to piwo nie urzekło. Zaskoczyło owszem, no jednak nie było to zbyt pozytywne zaskoczenie, i no i stąd właśnie ta, e, ta niska ocena. Wiadomo, plusy za pianę, za ten taki ciekawy, chmielowy aromacik, no a minusy, oczywiście za tą kwaskowość, za. Za przegazowanie na początku, jednak z czasem wysycenie słabnie i, i wszystko się robi w porządku. Kolor też jakoś do mnie nie przemawia. Ogólnie piwo raczej, e, raczej słabsze niż dobre. Myślę, że starczy na dzisiaj. Naprawdę topornie mi szło to nagrywanie. No i znowu na ostatnią chwilę, jak zawsze o 6 rano w sobotę był odcinek to... To w tym momencie jest za 15.20 i, No i ja dalej siedzę i gadam do mikrofonu. Niemniej jednak udało się odcinek nagrać w sobotę. Zaraz siadam do montażu, wrzucam na stronę i będziecie mogli posłuchać. Właściwie już skończyliście słuchać, także Zachęcam Was do, do pozostawienia komentarza na stronie opiwiewodpress.com Zachęcam Was do zostania fanami na Facebooku facebook.com kośnik opiwie Liczba fanów stale rośnie już ich jest 44 Cieszy mnie to no, Widać, że podcast zyskuje na popularności Dziękuję wszystkim, którzy komentują którzy e, lubią to na Facebooku i, i dla Was wszystkich Pozdrowienia. Nie sposób tutaj wymienić każdego z osobno, jednak dziękuję Wam wszystkim. Na Facebooku umieszczałem już notatkę o tym, że Maciej Skwara dołożył jakąś tam kwotę pieniężną do podcastu. Nie będę zdradzał jaką i z tego miejsca chciałbym mu bardzo serdecznie podziękować. Macieju, tw ten Twój przelew naprawdę bardzo się podcastowi przyda. Jednocześnie Was też zachęcam do finansowego wsparcia podcastu. Nie jest to trudne, można zrobić przelew, można użyć opcji Paypal. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej. Wystarczy z prawej strony kliknąć odnośnik wesprzyj podcast i tam jest cała instrukcja postępowania. Będę bardzo zobowiązany każdej osobie, która wesprze podcast o piwie. Jednocześnie zachęcam Was, jeżeli chcielibyście o jakimś konkretnym piwie odcinek, możecie mi to piwo wysłać do domu. Ja wtedy z pewnością nagram ten odcinek o tym piwie, które mi wyślecie. Również wtedy podziękuję Wam osobiście za to piwo. Zachęcam również piwowarów domowych, jeśli mnie słuchają, do wysyłania, do wysyłania swoich własnych piw, do tego, żebym je zdegustował, omówił, Będę bardzo zobowiązany. Na pewno będzie to e, zupełnie inne przeżycie niż e, piwa takie koncernowe, czy też e, piwa z małych browarów, jakie tutaj z reguły omawiam. Mam nadzieję, że ktoś się skusi, przyśle was, własne piwo. No i mam nadzieję, że takich osób będzie jak najwięcej. Ja was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka.